Dzisiejszy fragment Ewangelii, który będzie przyświecał całej liturgii eucharystycznej, całej mszy świętej, mówi, że jest to o uzdrowieniu niewidomego, z tym, że jak się potem okaże, tych niewidomych było tam wielu, że ten niewidomy stał się widzący, a ci, którzy byli widzący, stali się niewidomi. To grozi każdemu z nas. I na pewno my przyszliśmy do Kościoła Świętej Janny. wszyscy jakoś daliśmy sobie radę, żeby trafić w to znane miejsce. Ale jeśli kogoś nienawidzimy, to jesteśmy niewidomi. Ale jeśli Biblia u mnie w domu stoi i ja do niej nie zaglądam, bo jest dla mnie nudna, to jestem niewidomy. Jeśli mówię do kogoś, że go nigdy nie chcę już widzieć u siebie w domu i nigdy nie chcę z nim porozmawiać, to jestem niewidomy. Jeśli na tej przy świętej będę się bez przerwy rozpraszał i myślał o czymś innym, to jestem niewidomy. I dobrze, że tu jestem, bo Chrystus chce nas wszystkich uzdrowić, abyśmy byli światłością świata, promieniami jego światłości. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego, idź. Obmyj się w sadzawce siloe, to znaczy posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili, czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili, tak, to jest ten, a inni przeczyli, nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił, to ja jestem. Zaprowadzili więc tego człowieka niedawno jeszcze niewidomego do faryzeuszów, a dnia tego, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał, powiedział do nich, położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli, człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli, ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego, a ty co o nim sądzisz? W związku z tym, że ci otworzył oczy, odpowiedział, to jest prorok. Na to dali mu taką odpowiedź. Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać? I precz go wyrzucili. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz i spotkawszy go, rzekł do niego, czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział, a któż to jest, Panie, abym w Niego wierzył? Rzekł do Niego Jezus, jest Nim ten, którego widzisz, i który mówi do Ciebie. On zaś odpowiedział, wierzę Panie i oddał Mu pokłon. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, nie sposób nie odwołać się do zeszłotygodniowej Ewangelii o tej kobiecie samarytance, którą Jezus spotkał przy studni, której powiedział, że nie jest przeklęta, której dał nadzieję i która tak się zachwyciła Jego słowem, że zostawiła swój dzban, jak pamiętacie, o to podkreślałem, i ona, która była jeszcze godzinę temu przestraszona, zalękniona, najgorsza, nie chciała się ludziom na oczy pokazywać, tak się wstydziła tych swoich kilku mężów i tego kochanka obecnego, ona nagle stoi w mieście i poucza wszystkich o Mesjaszu. Nieprawdopodobnie Jezus potrafi zmienić człowieka swoją dobrocią, miłością. I dzisiaj mamy sytuację podobną. Oto Jezus wychodzi ze świątyni i przed świątynią żebrają biedacy, chorzy, wśród nich niewidomo od urodzenia i apostołowie pytają rabbi, kto zgrzeszył, czy on, czy jego rodzice, ponieważ wtedy panował pogląd, on nie był taki powszechny, stuprocentowy, ale bardzo taki dość powszechny i szeroko rozpowszechniony, że jeśli ktoś był ciężko chory, to była to kara za grzechy. I dla wielu było oczywiste. Jeśli ktoś był niewidomy od urodzenia, no to taka ciężka choroba, tragedia, niepełnosprawność, to na pewno ktoś tu zgrzeszył. I uczniowie są w tej mentalności ówczesnej i pytają Jezusa, kto zgrzeszył, czy on, czy jego rodzice. No bo to jest pewne, że ktoś tu winę poniósł za tą ślepotę. I ten niewidomy to słyszy, to się wszystko dzieje blisko niego, oni przechodzą obok niego. I tak sobie myślę, Boże, jaki to był biedny człowiek, nie tylko z tego powodu, że świata nie widział od lat, ale ile on już takich analiz słyszał. Kto zgrzeszył? Czy on zgrzeszył? Czy jego rodzice zgrzeszyli? A może babka zgrzeszyła? A może ciotka? A co to za przekleństwo nad całą rodziną? Żydzi mieli wtedy takie koncepcje, że nawet dziecko w łonie matki może popełnić grzech i dlatego się już może urodzić chore. Więc ja, ja, on sam analizował, dlaczego ja jestem niewidomy. Proszę państwa, jeśli ktoś z państwa choruje, jakieś spotkało go nieszczęście, przyznacie, ile jest analiz, dlaczego to się stało. A że ja wtedy z tego domu wyszłam, a że ja nie zadzwoniłam, a ten mój mąż zasłabł i leżał sam w domu, a dlaczego tak się stało. A może gdybym ja poszła do lekarza z nim wcześniej, a może gdybyśmy mieli wykupione to ubezpieczenie, a ja nie chciałam wykupić ubezpieczenia, a bo analizujemy te nasze nieszczęścia do upadłego, i ten biedak też, jak usłyszał, że kolejni przyszli i zaczynają pytać, dlaczego on jest niewidomy, to być może miał już tego po prostu wszystkiego dość. Miał już wszystkiego po prostu dość. Ile razy on to słyszał? Tragedią jego było, że nie widział, że nie widział świata, nie widział chmur, nie widział ludzi, nie widział ptaków, ale jego przekleństwem było to, że, że on żył, proszę Państwa, jakby żył z taką tabliczką, jestem grzesznik. Pochodzę z grzesznej rodziny. Gdyby ktoś wam kazał chodzić z taką tabliczką po ulicach. Jestem grze... Ta jego ślepota to nie tylko była niepełnosprawność fizyczna, ale to było dla wielu ludzi, w mniemaniu wielu ludzi, publiczne. O, to jest grzesznik. To jest grzesznik. I to było jego przekleństwo. Żyć z takim nieustannym piętnem na sobie. Jestem grzesznikiem i wszyscy to widzą. I teraz staje się rzecz nieprawdopodobna, bo nagle ten człowiek słyszy jakiś głos, bo nie widzi Jezusa, słyszy głos, o którym możemy wiedzieć jedno, głos pewny, spokojny. Pamiętacie jak o Jezusie mówiono, on naucza jak ten, który ma władzę, on naucza z mocą, ach głos Jezusa, przepraszam, że tak powiem, dużo byśmy wszyscy dali, żeby to usłyszeć tak gdzieś staśmy. Jak ten głos brzmiał, ale w ostatnich dniach przypominają głos Jana Pawła, to też był człowiek napełniony Duchem Świętym, jak ten głos brzmiał. Nawet kiedy był już mocno nadszarpnięty chorobą i starością Ojca Świętego. I nagle ten człowiek słyszy słowa, które zapewne wprawiły go w osłupienie, bo Jezus mówi, ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego. Jezus I proszę zwrócić uwagę, Jezus nie mówi... Wiecie co, wydaje mi się, tak się troszkę waham, tak jakbym się zastanowił, to może bym doszedł... Jezus nie waha się, On wie, On zna tą rodzinę, On zna tego człowieka. Tej kobiecie sprzed tygodnia, Samarytance, też od razu powiedział, miałaś pięciu mężów, a ten, z którym mieszkasz, nie jest twoim mężem. Jezus nas zna. To było nieprawdopodobne wrażenie, proszę Państwa, kiedy... kiedy Stawało się naprzeciwko Jezusa i człowiek się orientował, że On o nas wszystko wie. My się czujemy niepewnie, kiedy spotkamy kogoś obcego. A on mówi: A, pani Kowalska, ja znam pani rodzinę męża, a to ja dużo o Pani słyszałem. Ja znam pani ciotkę, wujka i my wtedy się robimy pewnie lekko zaniepokojeni. Co On zna o tej mojej rodzinie? Co On tam wie o tej mojej rodzinie? A to ja dużo słyszałem o Pana młodości. Koleżanko, z koleżanką pani chodziłem do klasy. O matko, co ona jej tam ona opowiadała o mnie? A Jezus wie wszystko. I Jezus mówi krótko. Ani on nie zgrzeszył, ani rodzinę, rodzinę jego. Proszę Państwa, ostatnio, kiedy czytałem tę Ewangelię i zastanawiałem się nad nią, uderzył, skojarzyłem sobie fakt, że może to zbieg okoliczności. Chociaż niektórzy mówią zbieg okoliczności, to ukryta interwencja Pana Boga że dostaję coraz więcej pytań do audycji radiowej o możliwość przeklęcia rodziny. Proszę księdza, ktoś rzucił przekleństwo na moją rodzinę. Czy to jest możliwe, a jeśli tak, to jakie są skutki, a jak się z tego uwolnić? To jest możliwe, to... ale nie o to mi chodzi. Coraz więcej osób, z, z takiej mojej odczucia, z tej statystyki takiej intuicyjnej, dochodzi do wniosku, że moja rodzina jest przeklęta. Ojciec z matką, o Jezu, jak pies z kotem, rozwiedli się. Moja siostra, małżeństwo jej nie wyszło. Gdzieś się wplątała w jakąś sektę. Mój brat, też szkoda gadać. Ja też się źle czuję. Coś się dzieje z tą rodziną. A moja siostra cioteczna, a pożal się Boże. A moje bratanki do kościoła nie chodzą. i Też się w jakiejś sekcie znaleźli. Coraz więcej ludzi ma przekonanie, że coś się z całą, z całą rodziną stało. A to przekleństwo przechodzi na mnie. Bo mi też w życiu nie wychodzi. I ten człowiek żył właśnie z takim mniemaniem. Moja rodzina jest przeklęta, ja jestem przeklęty. A Chrystus przychodzi i mówi autorytarnie z mocą, z siłą, z pewnością, z wielkim pokojem nie jesteś przeklęty. Ani ty, ani twoja rodzina. To jest proszę państwa takie piękne dowiedzieć się, niektórzy mają mniemanie o swojej rodzinie, takie najgorsze. Niektórzy wszystkie wspomnienia związane z, z rodzicami często, z ojcem, który może był alkoholikiem, mają takie niedobre. I nagle proszę państwa dowiedzieć się coś pięknego o swoim ojcu, który no może był alkoholikiem nagle dowiedzieć się coś takiego pięknego i wspaniałego. Mi kiedyś jedna pani opowiadała, w zasadzie to jeden pan, jemu to matka opowiadała. Jego ojciec był alkoholikiem tego pana i niestety miał dużo złych wspomnień ze swojego życia, ale opowiadała mu jego matka, że kiedyś, kiedy on się urodził przyjechała z nim ze szpitala i pierwszego czy drugiego dnia została sama z dzieckiem, a mąż się spóźniał z pracy. Ona się domyślała, co się dzieje, że znowu gdzieś tam popija, położyła się spać, ten chłopczyk, tygodniowy czy tam dwutygodniowy, leżał w łóżeczku i ona słyszy, że już jej mąż wraca do domu. Ale jeszcze we dwóch idzie, kolegę prowadzi. Ona zdenerwowana w tym łóżku, mówi, no nie ma co jeszcze, gdzieś się spóźnia, to jeszcze sobie koleżkę przyprowadził. A oni weszli do domu, nie zapalają światła, podchodzą do łóżeczka tego dziecka i ten ojciec wyjmuje pudełko z zapałkami, zapala zapałkę, przyświeca przy tym dziecku i mówi, patrz do kumpla, mój syn. I stali z pudełkiem zapałek i on tak zapalał zapałkę po zapałce i chwalił się przed kolegą patrz, mój syn, mój syn. Aż im zapałek nie zabrakło. Przepraszam Państwa, że mówię taki drobiazg, ale ten chłopak pierwszy raz usłyszał, że ten ojciec był z niego dumny i że go kochał. Potem się bardzo pogubił. Już nigdy synowi nie mówił i nie chwalił się synem. Wręcz przeciwnie, jakoś go tam często karcił i strofował. Ale ja mam nadzieję, że my w niebie Będziemy wiele mieli nieprawdopodobnych spotkań i to, co do Państwa mówiłem chyba przed tygodniem czy dwoma tygodniami, że, ja tak, że kilka razy spotkałem w życiu człowieka, który mi mówił, proszę księdza, piekło, jakie to będzie straszne. Jezu, piekło, jakie straszne. Cierpieć, cierpieć bez nadziei, bez końca. Ale radzę Wam rozmyślać niebo, jakie będzie wspaniałe jak spotkamy często swoich bliskich, już uleczonych, może przez czyściec, jak sobie padniemy w ramiona, jak sobie będziemy opowiadać różne dobre rzeczy, które gdzieś były, ale były ukryte i może ich nie zauważyliśmy. To było nieprawdopodobne, kiedy ten niewidomy usłyszał, że jego rodzina nie jest przeklęta. Nie jest przeklęta. Ale to było mało, że on usłyszał i ten jest wolny od grzechu, i rodzina jest wolna od grzechu. Stało się tak, aby na nim objawiły się sprawy Boże. Ho, ho, ho! Ta ślepota jest nie po to, że to kara za grzechy. Ta ślepota jest oznaką wybrania. Chrystus tego człowieka wybrał do wielkich rzeczy. Wyobrażacie sobie, żeby się dowiedzieć w jednej minucie, że ja nie jestem najgorszy, a wręcz przeciwnie, zostałem wybrany do jakiegoś wielkiego dzieła? To jest, to, jest, to jest dla nas niepojęte. My, my w to często nie wierzymy. Pod koniec homilii spróbuję wy, podpowiedzieć dlaczego. Ale ten człowiek dostaje szokującą wiadomość od Chrystusa. Jesteś wybrany ze swoim cierpieniem. Jesteś wybrany. Nie przeklęty. Jesteś wybrany. Tutaj mamy taki problem, że zanim nastąpi uzdrowienie, że ten człowiek nie prosił o uzdrowienie Chrystusa. Bardzo często ludzie prosili, Jezu, uzdrów mnie, ulituj się nade mną. Ten człowiek niewidomy do Jezusa nie mówi nic. Ale drodzy bracia i siostry, są takie stany ducha człowieka, że już się nie chce prosić, że już się nie wierzy w prośbę. Zresztą on potem powie, ten niewidomy, od wieków nie słyszano, żeby ktoś przywrócił wzrok niewidomemu człowiekowi. Od wieków nie słyszano, dlatego on już nie prosił. Proszę państwa, może ktoś z was przychodzi do kościoła, i ma taki problem w życiu od lat, że już nawet nie prosi, żeby Pan Bóg się tym zajął. Ja już nie wierzę, że ja się z mężem dogadam. Ja już nie wierzę, że ja z moją córką znajdę wspólny język. Ja już nie wierzę, że będę kiedyś otwarta, radosna. Ja już to nie wierzę. Kiedyś się jeszcze o to modliłam, ale teraz szkoda Bożej Wszechmocy marnować. Niech się inni modlą o swoje sprawy, Pan Bóg będzie miał pożyteczniejsze sprawy. A ja już, ja już się o coś przestałem w ogóle modlić. Ty się przestałeś o to modlić. A Pan Bóg jest tak miłosierny, że Twoją sprawą się zajmie. Że Twoją sprawą, o którą się nawet przestałeś modlić, On się naprawdę zajmie. I proszę Państwa, teraz Jezus zaczyna się zachowywać niekulturalnie. Bo wszyscy zgadzacie się, że plucie jest czymś niekulturalnym. I gdyby ktoś teraz stojąc na przy świętej sobie, Tfu! Splunął, to wszyscy ze mną na czele byliśmy zgorszeni. A Jezus pluje. Jest napisane wyraźnie, Splunął. My nieraz śliny potrzebujemy, prawda? Gdzieś się pobrudzimy, a wytrę sobie. Na poczcie znaczek pocztowy niektórzy polizą, niektórzy wezmą ślinę na palec, rozprowadzą na znaczku, przykleją. Ślina się nam nieraz przydaje. Ale to my robimy dyskretnie i kulturalnie. Na paluszek, ślinkę, tak troszeczkę się odwrócimy, sobie wytrzemy tutaj palca. Mama dziecku powie, chodź, no tutaj, daj tutaj trochę cię wytrę, bo się pobrudziłeś. A Jezus nie wziął troszeczkę śliny na palec. Jezus splunął. Jak robotnik. Jak chłopak po wyjściu ze szkoły. Jezus splunął. Po co splunął? Żeby ten niewidomy słyszał, co tu się dzieje. Splunięcie charakterystyczny odgłos, proszę Państwa. Poznamy, jak ktoś za tobą splunął, od razu byś czuła, że ktoś splunął za tobą. Splunął i zrobił błoto ze śliny. Ślina była wtedy znakiem... Uzdrowienia. Niektórzy dzisiaj wiedzą, wierzą, że ślina ma jakieś tam właściwości gojące sobie, nieraz coś tam skaleczą się, to śliną sobie przetrą. Ale ślina, co jest oczywiste dla nas i nikogo z nas nie dziwi, już wtedy, czytałem to w opracowaniu biblijnym, była też czymś odrażającym. No, tak jak i do dzisiaj, jakby mi ktoś podał łyżkę ze śliną, powiedział spróbuj sobie tego, tej, weź się spokój, umyj to gdzie ze śliną i podajesz. Nieraz mówimy się, ślinił się, tak, mu ta ślina leciała, paskudstwo takie. Także ślina była czymś odrażającym. I Jezus doskonale wie, co robi. Robi błoto. Błoto. Nie, żeby tam na jakąś gazę, na listek, na chusteczkę troszeczkę śliny. Nie, błoto. Proszę Państwa, błoto też jest odrażające. Nikt nie mówi, wpadłem w błoto, jak sympatycznie było. Ślina i błoto. I przepraszam, nie na plecy mu. Nie na głowę, no jeszcze na głowę, to te włosy by to jakoś zneutralizowały. Na oczy, na oczy, błoto ze śliną na oczy. Drodzy Państwo, po co? Ja mam taką prywatną teorię, że może ten niewidomy jest z różny stopień niedowidzenia. Niektórzy niewidomi... Przypomina mi się, to historia mojego kolegi księdza do którego przychodził na rozmowy duchowe niewidomy pan. Przychodził z białą laską i naprawdę był niewidomy. Trzeba go było wprowadzać, bo no nie widział. I przychodził tak raz na miesiąc do mojego kolegi księdza na duchowe rozmowy. Rozmowy się trochę ciągnęły, no ale ten ksiądz poświęcał temu człowiekowi więcej czasu, bo on żył chyba tylko z matką sam. I nieraz jak siedzieli naprzeciwko siebie w kancelarii, na stołkach, na krzesłach, ten, no trochę się ta rozmowa dłużyła, ale ten mój kolega ksiądz mówi kiedyś, wiesz, odkryłem jedną rzecz, że ten, temu niewidomemu nie będzie przeszkadzać, jak ja się troszeczkę przeciągnę, bo on nie zauważy. Jak się tak długo rozmawiali, to ten mój kolega ksiądz się tak tak przeciągnął, tak się przeciągnął, tak, niewidomy. I dopiero za piątym razem niewidomym powiedział jak się za kontury to trochę widzę to potem opowiadał, że jak przyszedł do niego jakiś niewidomy na rozmowę, to on na wszelki wypadek siedział tak. <śmiech> Więc przepraszam, że tak się troszeczkę śmiejemy. Mam nadzieję, że nikt, kto ma tę ułomność, nie, nie poczuje się dotknięty. Ale by, być może są niewidomi, którzy białe, ciemne plamy rozróżniają. A Jezus jakby chciał powiedzieć, nie kochany, to ja już ci to, nie, to niedowidzenie doprowadzę do końca. Ja ci błota nałożę, a po co to wszystko? I teraz się zaczynają schody, proszę Państwa. Tydzień temu to był dzbanek zostawiony tej kobiety. A Jezus mu nałożył błota na oczy i mówi, idź obmyj się. I teraz jest ważne. Gdzie mam się iść obmyć? Do sadzawki siloe. Nie powiedział, idź się obmyj, no byle gdzie. No, weź dzbanek z wodą, wejść tu źródło jakieś. Zapytaj się, czy ktoś ma wodę. Nie, nie, nie. Pójdziesz do sadzawki siloe. A dlaczego do sadzawki Siloe? A czy Państwo się się kiedyś, jak ta sadzawka Siloe była daleko od tej świątyni? Bo gdybym ja komuś z Państwa nałożył błoto na oczy i powiedział, proszę iść do zakrystii tutaj, trzy kroki się obmyć. To nie ma problemu, no, do zakrystii nawet tam po ciemku dojdę. Po... Ale sadzawka Siloe to było trzy czwarte miasta Jerozolimy. Przepraszam, próbowałem to sprawdzić, ale mi się nie udało, ile to było w metrach czy w kilometrach. Ale to był kawał drogi. Jak ja bym komuś z was nałożył błoto na oczy i uczynił go niewidzącym i powiedział, skocz teraz na ochotę się umyć, na piechotę. Mnóstwo uliczek, domów. Proszę Państwa, zobaczcie, jak Jezus próbuje. Pójdziesz i ten niewidomy jak szedł? Co, szedł sobie pogwizdując i machając parasolką? My wiemy, jak niewidomi chodzą, jak chodzą niepewnie jeszcze musiał kawał drogi przejść. I z tym błotem na oczach. Proszę Państwa, ilu z nas by powiedział, a idziesz tym, tym błotem, daj mi święty spokój, tam z twoją sadzawką, siloet i tak tu jakieś żarty ze człowieka robić. Jeszcze się z niewidomego nabijać. Byś mi tu błoto nakładał i kazał chodzić, do grodziska się obmyć. A on idzie. A on idzie. Proszę Państwa, o co chodzi w tym uzdrowieniu? O co chodzi w ogóle w kontaktach z Jezusem? Do znudzenia wam powtarzam. O pokorę. Poszedłbyś? I to się musi dziać na oczach ludzi. Mówili, ty zobacz, jakiś pajac idzie o. Z jakimś błotem na oczach. Jeszcze go popchnęli. A on pytał, którędy do sadzawki Siloe? Idź prosto. Ale którędy? Ale jak? I nie zrzucił tego błota. Poszedłbyś? Żeby ci wszyscy sąsiedzi widzieli, jak idziesz? Proszę państwa, my mamy z pokorą ogromne kłopoty. Ludzie dostają gęsie i skórki, jak widzą księdza z Najświętszym Sakramentem na osiedlu. Matko, chyba trzeba uklęknąć. Jezu, jaki obciach. Rany ci się z okna patrzy, z mężem. Gośka idzie, a ja klękam. Proszę Państwa, jak ja dostałem sutannę i zacząłem się pokazywać w swoich rodzinnych stronach w sutannie, to widziałem, jak niektórzy moi sąsiedzi... Moi koledzy, no z jednej strony byłem ich kumplem, z drugiej strony księdzem, no cześć na wieki wieków mi mówili. Dzień, szczęść, dzień dobry. Tak niby, po, tak rany, jak tu się zachować. Proszę Państwa, co z pokorą? Ja byłem trzy tygodnie temu na rekolekcjach w Rybniku. Matko, jak oni tam śpiewają. Ja tak tę mszę odprawiam, coś mi się tak lekko odprawia, coś mi same te myśli do nieba idą. Co tu się dzieje? Kościół, jak, jak oni śpiewają. Błagam was, kochani, skompromitujcie się u świętej Anny. Ryknijcie swoim głosem. Bo my tak śpiewamy, my regulujemy głos śpiewania, żeby sąsiad nie słyszał. Czyli taki głos mamy natężenie na 20 cm śpiewania. Niektórzy są, są troszeczkę pewniejsi, ale reszta to tak raczej mruczy. Proszę państwa, skompromitujcie się i zaśpiewajcie. Ktoś powiedział, ale ja beczę. To becz. Pan Jezus kochał owieczki skompromituj się, wróć do domu i powiedz szczęść Boże, mamo, szczęść Boże, tato. Oni wprawdzie będą mieli na ochotę na pogotowie zadzwonić. Ale to może być początek dobrego obyczaju w domu, że jak się wraca z kościoła, to się mówi szczęść Boże. Proszę Państwa, niczego się tak nie boimy, jak obciachu. Gdybyś jutro miał się pokazać w pracy, oby nie, ze złamaną ręką. No, to złamana ręka. Gdybyś miał się pokazać z jakimś rozciętą głową, no rozcięta głowa, na no, coś się stało. Tylko nieśmieszny, Panie Jezu, tylko żebym nie musiał być śmieszny. Ja mogę być cierpiący, ja mogę być chory. Ja mogę być jakiś tam, tylko nieśmieszny, ja muszę być pewny. Proszę zwrócić uwagę, że my robimy mądre miny ciągle i za mądrych się uważamy. Podziwiam tego człowieka. Tłumaczyłem wam przed tygodniem, ta kobieta zostawiła dzban, a ten człowiek zostawił swoje poczucie wielkości, Jakiś tam, którą jako żebrak miał poczucie swojej mądrości, wielkości. I oni wszyscy, Bartymeusz zostawił płaszcz i szedł do Jezusa, ulituj się nade mną. Zacheusz wszedł na drzewo, Piotr płakał, jakie to śmieszne, facet ryczał. Proszę państwa, panowie, gdyby ktoś ci powróżył, jutro się w, płacze, w pracy rozpłaczesz. To nie pójdę, nie pójdę, nie pójdę, nie pójdę. Rozpłakać się? Rozpłakałbyś się przy dzieciach? rozryczał się, rozwściekł się, to jeszcze da, ale nie rozpłakał. Z szczególności kobieci to łatwiej przychodzi. A Paweł niewidomy, też go za rączki prowadzili. Wszystko chodzi o pokorę. Dopóki jesteś wielki, wzroku nie odzyskasz. Przychodzą do mnie ludzie, proszę księdza, mam, to ja Państwu to już mówiłem, straszną sytuację rodzinną, straszną sytuację rodzinną i zrobię wszystko, niech mi ksiądz pomoże, małżeństwo się wali, dzieci ode mnie odeszły, no straszną. Niech pan idzie do tej i do tej wspólnoty. Ja przecież nie zabyłem, ale tam są nawiedzeni. Nie, no przecież nie z żartów. Yy, jakąś drugą ofertę ksiądz ma? Ja wszystko zrobię, tylko nie do Z całym szacunkiem lubię to środowisko. Właśnie pójdziesz do moherowych beretów i zaprosisz ich do domu na czuwanie nocne. I wszyscy sąsiedzi będą widzieć, z kim się zadajesz. Ojej, tylko nie to. Czy jesteśmy pokorni? Czy pójdziemy z błotem na oczach do sadzawki Siloe? Wielu z nas nie pójdzie. To ja wolę cierpieć. Będziesz cierpiał, to ja wolę cierpieć. A on wrócił. Wiecie, dlaczego wielu ludzi nie chce uzdrowienia? Bo nosem czuję, że im się jeszcze pogorszy, że, że z tą chorobą to jest lepiej. Proszę zwrócić uwagę, jaki biznes na tym przywróceniu wzroku zrobił ten chory. Sąsiedzi się pokłócili. Ten, nie ten, no ten. Ale co ty głupoty galas? przecież to nie ten. No ten. Nikt go nie witał. Witaj, słuchaj, jesteś zdrowy, siadaj, wina nalejemy, napijemy się, zjemy, tańczymy, śpiewamy. Nie, awantura się zrobiła na wsi. I poszli na policję z nim faryzejską. Faryzeusze co? Też się z nim podzielili. To ten od Boga pochodzi, nie od Boga pochodzi, bo od Boga nie może pochodzić, bo w szabat zrobił uzdrowienie, ale Pan Bóg wysłuchuje tylko pobożnych. Po Potem przyszli rodzice. Czy rodzice są zachwyceni? Rodzice są przestraszeni. Kłopoto im narobił, bo teraz faryzeusze ich przesłuchują. Niech on sam mówi, jest dorosły, niech sam mówi. Słuchajcie, nikt tego niewidomego po uzdrowieniu nie chce, zauważyliście, nikt go nie chce. Faryzeusze go precz wyrzucili i chłopak został sam. I mógłby przyjść szatan i powiedział, i po co ci to uzdrowienie było? Z tego miejsca ojciec sali mówił, powtarzał słowa pani profesor jednej, że są niewidomi, którym medycyna może przywrócić wzrok, a oni nie chcą. A po co mi? dwie dziury mi w głowie wywiercą i będzie mi się cały świat wlewał do głowy. Po co mi? Naprawdę. Ja Państwu opowiadałem o tej szokującej statystyce, którą podano w Sztokholmie. 40 albo 60% żon alkoholików wcale nie chce, żeby mąż przestał pić. A po co? Tylko se kłopoto narobię. Facet mi wytrzeźwieje, zacznie się porządnie prowadzić, każe mi być posłuszny sobie, jak żony mężom mają być posłuszne według Pisma Świętego. I na co ja będę zwalać wszystkie nieszczęścia? A po co mi to? Czy o ten, ten przykład też już kiedyś mówiłem, jak facet się zapisał do lurt na pielgrzymkę, przyszli koledzy mówią, świetnie, Maryja cię uzdrowi, odnowisz mieszkanie, posprzątasz ogród, kupisz jedzenie, zrobisz kolację, kupisz dobre wino i nas zaprosisz. On mówi, co, jak mnie uzdrowi, to będę musiał odnowić mieszkanie, posprzątać ogród, kupić dobre jedzenie, dobre wino i was zaprosić? Poleciał, wypisał się z tej pielgrzymki. A po co mi to uzdrowienie? Proszę mi wierzyć, dla wielu ludzi oni gdzieś intuicyjnie czują lepiej być chorym. Jeszcze Jezus wymaga takiego upokorzenia. Jeszcze Jezus wymaga takiego upokorzenia. Drodzy bracia i siostry, ten człowiek w końcu zostaje sam. Jezus przychodzi po raz drugi do niego. Jezus przychodzi po raz drugi do niego, żeby mu jeszcze raz powiedzieć, żeby się nie załamał, że żeby nie wrócił do poczucia przekleństwa że jest powołany, że jest wybrany. Ta historia, jak powiedziałem we wstępie do Mszy Świętej, to nie jest historia o jednym niewidomym, to jest historia o wielu niewidomych. Tam nie wiadomo, kto jest niewidomy, a kto jest nie... zdrowy, na oczy, ma zdrowe oczy serca. Najbardziej ciekawi są faryzeusze, którzy się plączą nieprawdopodobnie. Wołają Jego, potem rodziców, potem jeszcze raz Jego, zadają Mu w kółko te same pytania, a ten uzdrowiony niewidomy jest piękny. Jaki on się zrobił dzielny, bo usłyszał od Chrystusa błogosławieństwo, jesteś bez grzechu i na tobie mają się objawić sprawy Boże. I kiedy faryzeusze go pytają drugi raz o to, jak on ci to zrobił, w podtekście daj nam haka na Jezusa, bo Jezus nam wali cały system, który wymyśleliśmy. On mówi, przecież już mnie raz pytaliście. On im zwraca uwagę, w końcu sobie niewidomy zaczyna z nich żartować. Czyli wy chcecie zostać uczniami Jezusa? Wkurzyli się, wywalili go precz. To jest piękna postać. A faryzeusze? faryzeusze, proszę Państwa, zachowują się jak robaki. Wiecie, nieraz leży kamień na takiej wilgotnej ziemi i pod spodem robaczki sobie wy, wyprodukują takie kanaliki, jakieś tunele i takie robactwo pod takim mokrym kamieniem chodzi. I teraz spróbujcie wziąć ten kamień i nagle podnieść do góry. I takie mocne, letnie słońce wali na to robactwo. Robaki dostają szału. Latają w kółko na oślep, nie wiedzą co robić. Dopóki było ciemno, dopóki było błoto, oni mieli swoje kanaliki. Faryzeusze żyją w ciemności, jak pod takim kamieniem. I nagle przychodzi Chrystus i pokazuje, że Bóg nie jest jakimś urzędnikiem, tylko że Bóg jest miłosierny, podnosi ten kamień i oni dostają szału, nie wiedzą co zrobić. W końcu wpadają na jedno, Jezusa trzeba zabić. Trzeba zabić, żeby nam tych kamieni nie podnosił, żebyśmy w tej ciemności mogli żyć. Tutaj, proszę Państwa, mamy bardzo ciekawą taką analizę w tej historii, jak to jest z tym zakłamaniem człowieka, z tą jego ślepotą. Faryzeusze, początek ich pragnień serca to jest to, że oni chcieli rządzić społeczeństwem. To jest pierwsze. Ich bardzo osobisty, prywatny biznes. My chcemy rządzić społeczeństwem. Pytanie drugie, jak? Przez strach, żeby wszyscy się bali, żeby wszyscy mieli coś na sumieniu. Punkt trzeci, to jak to zrobić? Wymyśleć Boga, który będzie urzędnikiem, policjantem i tym Bogiem straszyć ludzi. Punkt czwarty, udawać, że wszystko to robimy pod auspicjami troski o czystość religii. I to jest, kochani, nauczka dla nas i to jest rozwiązanie tajemnic naszych i naszych bliźnich, że bardzo często... U podstaw naszych poglądów na Pana Boga, na Kościół, na politykę, na Polskę, na patriotyzm, na, nawet na jakieś układy polityczne, na układy jakieś gospodarcze, leży osobisty nasz interes. Może ja to niejasno mówię, to od razu podam przykład. Jak spotykam człowieka, którego znałem i który chodził do Kościoła, a dzisiaj mi całą rozmowę nadaje na Kościół, to już czuję, że coś u niego w życiu osobiście się zmieniło. Albo zaczął mieszkać z kobietą bez ślubu, albo wpadł w jakąś masturbację, albo wpadł w jakąś sektę i mu się Kościół przestał podobać. Ale bardzo Państwa przepraszam, ja bardzo często spotykam ludzi, którzy atakują Kościół. Nie cierpią Kościoła. Ciągle muszą na niego nadawać. Ja wiem, że tego nie wolno robić, bo to jest niekulturalne, ale ja bym od razu miał pytanie, bardzo Pana przepraszam, zanim będziemy mówić o wojnach krzyżowych, o wyprawach krzyżowych, o wojnach religijnych. Czy Pan ma kłopoty z masturbacją? Czy Pan ma kłopoty z pornografią? Czy Pan ma ku... proszę Państwa, ja nie jestem Panem Bogiem, ale jestem prawie pewny, że w tym kraju prawie nie ma, no prawie, ja nie wiem i to jest tyle, tyle milionów ludzi, to może się wyjątek trafić, żeby ktoś był czyściutki co do masturbacji, czyściutki co do antykoncepcji, czyściutki co do wierności żonie, czyściutki co do internetu i nienawidził Kościoła. Ja jestem prawie pewien, że takich ludzi nie ma. Że jak ktoś coś ma do Kościoła, to jest jego prywatna sprawa osobista. Ja pamiętam, miałem takiego kolegę w latach dziecinnych. Ja trochę ten przykład zmienię, żeby się nikt nie domyślił, o kogo chodzi. Który, który trenował judo na AWF-ie. I kiedyś jechali na jakieś tournée za granicę, na zachód. I przyszedł jakiś pracownik Urzędu Bezpieczeństwa i do mojego kolegi mówi, wiesz, ty jesteś bardzo zdolny, bardzo ci dobrze to judo idzie, masz tu 100 dolarów, na zachodzie sobie kupisz jakieś dobre buty sportowe, wiesz, i on wziął te 100 dolarów. I on mi ktoś to w tajemnicy powiedział, że raz w życiu wziął od dubeka 100 dolarów na wyjazd do Ameryki, czy gdzieś tam, żeby sobie kupić sprzęt sportowy. Spotkałem tego człowieka po latach w towarzystwie i rozmawialiśmy o lustracji i otwieraniu teczek. Był zagorzałym przeciwnikiem lustracji. Kaczyńscy to w ogóle upiory dwa. Ja, jeden w towarzystwie, wiedziałem o co tu chodzi. To była osobista sprawa tego faceta. Proszę Państwa, miałem koleżankę, która była wyjątkowo nie kochała komuny. Wyszła za faceta, i tak się złożyło, że dziadek tego pana przepisał im, temu panu i mojej koleżance, jego żonie, dom. Dziadek bardzo wysoko pozostawiony w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Spotykam koleżankę, a ona od razu mówi: Za komuny nie było tak źle, wiesz. Komuna to miała, wiesz, różne oblicza. Różne. Oczywiście, były i przestępstwa, ale też i wiesz... Także jak się dostanie dom do od dziadka ze pzpr u to nawet komuna się zaczyna podobać. Proszę Państwa, dlaczego ci ludzie pilnowali tak obrazu Boga szczegularza, że nie wolno... 39 rzeczy nie wolno było robić w szabat. Między innymi nie wolno było urabiać ciasta. I pod ten zakaz podciągnęli, że Jezus zrobił błoto, bo to było ta ślina z piaskiem to było jak urabianie ciasta. Nie wolno było zrobić żadnej zaprawy z glinianej do murowania domu. Nie, w ogóle, nie wolno w ogóle było niczego wyrabiać. 39 przepisów, a w ogóle tych przepisów było tam kilkaset przecież. Dlaczego im tak zależało na tym, żeby ludzie się bali Boga? Że Bóg jest właśnie przepisy, przepisy, że pięć kroków zrobisz to już za dużo, że trzy kroki to za dużo, że dwa i pół to jeszcze starczy. Żeby się ludzie ich bali, bo oni chcieli rządzić tym społeczeństwem. Jeszcze raz powtórzę, proszę Państwa, kiedy będziecie słuchać jakichś ludzi, to zawsze się starajcie wyobrazić, znaczy tylko się nie da wyobrazić, jaki on ma tu osobisty biznes, bo my mamy osobiste interesy w tym, że głosimy jakieś ogólne poglądy i w ich przypadku to było widać. I już kończąc, no powiedziałem kilka dobrych słów o tym. To jeszcze przepraszam jedną jedno uwagę, jak ty, poglądy nasze są inne, z, poglądy, które wygłaszamy oficjalnie są często inne od tych naszych prawdziwych poglądów serca. Ja to też już chyba Państwu zwróciłem uwagę. Tylu ludzi w Polsce narzeka na Kościół. Ale i nawet katolicy i praktykujący, i ludzie ze wspólnot, z grup, też im się księża nie podobają, że ten kościół to zły, niedobry i tak dalej, i tak dalej. Ale jak trzeba babcie umieścić w domu opieki społecznej, to żeby tak jakieś siostry, chodzą do niej telefony, proszę się, czy nie zna jakiś sióstr, bo mam babcię, wolałbym, żeby ona jednak u sióz była. Idźcie się, zapyta zapytajcie sióstr, które są dyrektorkami przedszkoli. Jakie kolejki są oczekujących. Tu się pokazuje, co ludzie naprawdę sądzą o Kościele. Tu się pokazuje, co ludzie naprawdę nie w deklaracjach. Że owszem, Kościół ma grzechy, ale jest solidną firmą. Jak mam babcie gdzieś dać, żeby ostatnie lata swojego życia przeżyła w jakiejś godności i szacunku, to lepiej może dać do sióstr, to lepiej dać do instytucji kościelnej, bo no, jest to oznaka zaufania ludzi do, do tych miejsc, do tych dzieł, które prowadzi Kościół. Drodzy bracia i siostry, yy, czy jesteśmy niewidomi? To, co powiedziałem na początku przy świętej. Jeśli Eucharystia kogoś nudzi, jeśli Biblia stoi nieczytana, jeśli plotkuje, obmawia, mi się porównuje, to jestem niewidomy. To jestem niewidomy. I powinienem pójść do Chrystusa, poprosić go, żeby mi przywrócił wzrok. Tylko pierwszy muszę sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jestem gotowy przejść przez kawał miasta z błotem na oczach, czy jestem gotowy położyć sobie, położyć sobie błoto na oczy, pozwolić położyć sobie błoto na oczy. Pan Bóg wymyśli to inaczej, to oczywiście nie będzie błoto ze śliny, to oczywiście nie będzie dzban, który tamta kobieta zostawiła, to będzie coś innego. To będzie próba pokory, próba pokory. Z którą powtarzam, wszyscy mamy ogromne kłopoty, ogromne kłopoty. Ja w tych rozmowach małżonków, którzy przychodzą do mnie, żeby yy, pomóc uzdrowić małżeństwo, widzę ciągły brak pokory obydwu stron. I nie może nastąpić uzdrowienie. Nie tak dawno rozmawiałem z pewną panią, opisuje mi swoją sytuację i proszę panią, pani syn, pani mąż jest dzieckiem. Tak, o to ksiądz szybko zauważył, bo ja to po latach zauważyłem. Ja miałem trójkę dzieci syna, córkę i męża. A to niech pani może okaże mu dobroć teraz. Przecież kiedy jak ja mu okazuję dobroć, to on mnie bije, dosłownie mnie bije. Ja mówię, na boską, wyszła pani za dziecko i to sadyste. Przecież pani, jest inteligentna. Dlaczego? Charakterystyczne słowo. Znam już je. Nie wiem, proszę księdza. Wiesz, wiesz, kobieto. Wiesz, wiesz. I ja się też domyślam. Jak będziesz chciała się przyznać do pewnych rzeczy, to wróć. A teraz małżeństwo się nie uzdrowi. Tak samo jest z panami. Nie wiem, to, to słynne nie wiem. 25 lat w małżeństwie, godziny analiz i ona nie wie dlaczego. Proszę państwa, bardzo często kobiety widzą, że ten kandydat na męża to jest lipa. Tylko wierzą, że ja go zmienię. Ja go zmienię. Troszkę dostanie seksu, troszkę po głowie. Troszkę przytulimy, troszkę postraszymy. Tak, ja sobie poradziłam sobie z koleżanką, poradziłam sobie z kolegą, to jest sobie z mężem poradzę. A tu nie daje rady. Model się nie chce zreformować. Nowy program się nie chce wgrać. I podobnie jest w drugą stronę. Ja sobie ją wychowam. Niektórzy panowie siedzą przy piwie i mówią, żonę se trzeba wychować. Tak, wychować. Także wszystko to jest kwestia pokory. A Pan Bóg ją sprawdza. I proszę Państwa, sprawdza ją przez to najczęściej, że ktoś bliski nam, brat, siostra, tata, mama, troszkę Cię poniży. Troszeczkę Ci da po łapach. I przypomnij sobie, jak na to reagujesz. Tak, przepraszam, może nie masz racji, ale ja ustąpię na święty, dla pokory, dla upokorzenia, czy wpadasz we wściekłość? Czy wpadasz we wściekłość? Ogromna większość ludzi, kiedy zostanie upokorzona jakoś, wpada we wściekłość. Iż mnie ktoś, mnie, a, ale mnie? Nie, no ja rozumiem, że innych, ale mnie, żeby tak mnie? Nie, no to jest skandal. I koniec uzdrowienia. I do sadzawki nie dojdziesz. Chciałbym, przepraszam, mówię to na takie różne już głupie może sposoby, bo... Bo ja to Państwu często mówię, a to tu, tu, jest, tu jest pies pogrzebany. Pokora. Tamten człowiek poszedł. I my pójdźmy. Każdy z nas ma sadzawkę sile. Sadzawką sile dla Ciebie będzie dziadek, babcia, szef pracy, koleżanka, syn. Coś, co właśnie Cię ściąga z piedestału, który sobie sam budujesz. Obyśmy do tej sadzawki Silea doszli, bo tam czeka uzdrowienie. Amen.